Rozdział 25. Nefi lubuje się w wyjaśnianiu swoim, aby się uczyli. Proroctwa Izajasza będą zrozumiałe dla ludzi w ostatnich dniach. Żydzi powrócą z Babilonu. Ukrzyżują Mesjasza, zostaną rozproszeni i będą karani poprzez inne narody. W ostatnich dniach Żydzi uwierzą w Mesjasza. Mesjasz ma przyjść w 600 lat od czasu opuszczenia Jerozolimy przez Lekiego. Nefici przestrzegają prawa Mojżesza i wierzą w Chrystusa, świętego Boga Izraela A teraz ja, Nefi, objaśnię słowa Izajasza, które zapisałem gdyż Izajasz powiedział wiele rzeczy, które są trudne do zrozumienia dla wielu spośród moich, bo nie znają zwyczajów prorokowania Żydów albowiem ja, Nefi, nie uczyłem ich wiele o zwyczajach Żydów ponieważ ich dzieła były dziełami ciemności, a ich czyny występne Piszę więc, zwracając się do moich, do tych wszystkich, którzy później otrzymają zapisane przeze mnie słowa, aby poznali wyroki Boga i wiedzieli, że spadną one na wszystkie narody zgodnie z tym, co powiedział. Słuchajcie więc moi, którzy jesteście z domu Izraela. Słuchajcie pilnie moich słów, gdyż mimo, że słowa Izajasza nie są jasne dla was, są one jasne dla tych, którzy posiadają ducha proroctwa. Oto daję wam proroctwo według ducha, który jest we mnie. Będę więc prorokował według zrozumienia, które miałem od czasu, gdy opuściłem Jerozolimę z moim ojcem i moja dusza lubuje się w wyjaśnianiu moim, aby uczyli się. Moja dusza lubuje się w słowach Izajasza, bowiem pochodzę z Jerozolimy i moje oczy Widziały wiele pośród Żydów I wiem, że Żydzi rozumieją słowa proroków I nie ma innego ludu, który by rozumiał tak jak oni Słowa powiedziane Żydom Chyba, że uczono by ich według zwyczajów Żydów Ale ja, Nefi, nie uczyłem moich dzieci według zwyczajów Żydów Jakkolwiek mieszkałem w Jerozolimie I wiem, jak postępowali I powiedziałem moim dzieciom o wyrokach Boga Które spadły na Żydów Zgodnie ze wszystkim, co powiedział Izajasz i nie zapisuję ich. I przechodzę do moich własnych proroctw, a mówię w prostych słowach, w znaczeniu których wiem, że żaden człowiek nie może zbłądzić. Jednakże w dniach, gdy proroctwa Izajasza spełnią się, ludzie będą wiedzieli z całą pewnością, że są one prawdziwe. Mają więc one wartość dla ludzi i do tych, którzy uważają, że tak nie jest, szczególnie kieruje moje słowa. I ograniczę się mówiąc do mojego ludu, bo wiem, że w ostatnich dniach słowa te będą miały dla nich wielką wartość, gdyż wtedy je zrozumieją. Piszę więc dla ich dobra. I jak jedno pokolenie ginęło pośród Żydów z powodu niegodziwości, tak samo ginęli oni z pokolenia na pokolenie, zależnie od swej niegodziwości. I każdemu z pokoleń, które zostało zgładzone, było to przepowiedziane przez proroków Pana. Powiedziano im więc o zagładzie, która miała spaść na nich wkrótce po opuszczeniu przez mego ojca Jerozolimy, mimo to znieczulili swe serca i według mego proroctwa zostali zgładzeni, z wyjątkiem tych, których uprowadzono do niewoli, do Babilonu. I pod wpływem ducha, który jest we mnie, mówię, że chociaż zostali uprowadzeni, powrócą i wezmą w posiadanie Jerozolimę, zostanie im więc przywrócona ziemia ich dziedzictwa. Jednakże będą mieli wojny i przygotowania do wojen. I gdy nadejdzie czas, że jednorodzony Syn Ojca, Ojca Niebios i Ziemi, ukaże im się w ciele, wzgardzą Nim z powodu swych niegodziwości, znieczulenia swych serc i hardości swych karków. Oto ukrzyżują Go, zostanie złożony w wykutym w skale grobie, i po trzech dniach zmartwychwstanie, niosąc uzdrowienie na swych skrzydłach. I ci wszyscy, którzy uwierzą w Jego imię, zostaną zbawieni w Królestwie Boga. Moja dusza raduje się, prorokując o Nim, albowiem widziałem Jego czasy. I serce moje sławi Jego święte imię. I stanie się, że gdy Mesjasz zmartwychwstanie i ukaże się swoim... Tym, którzy będą wierzyli w Jego imię, Jerozolima zostanie ponownie zniszczona, gdyż biada tym, którzy walczą przeciwko Bogu i ludziom Jego Kościoła. Żydzi zostaną więc rozproszeni między wszystkie narody, także Babilon ulegnie zagładzie i Żydzi będą rozproszeni przez inne narody. Gdy zostaną rozproszeni, Pan Bóg będzie ich karał poprzez inne narody, przez wiele pokoleń, nawet z pokolenia na pokolenie, aż zostaną przekonani do wiary w Chrystusa, Syna Boga i w Jego zadośćuczynienie, które jest nieskończone dla całej ludzkości. I gdy uwierzą w Chrystusa, będą czcić Ojca w Jego imię z czystym sercem, mając czyste ręce i nie będą więcej wyglądać przyjścia innego Mesjasza. Wtedy to nadejdzie czas, że uwierzą w te słowa. I Pan wyciągnie swą rękę po raz drugi, aby ponownie przygarnąć swój lud z upadku i stanu zguby. Przystąpi on do dokonania cudownego i zadziwiającego dzieła pośród ludzi. Przekaże im swoje słowa, według których będą oni sądzeni ostatniego dnia, a będą one im dane dla przekonania ich o prawdziwym Mesjaszu, którym wzgardzili, i dla przekonania ich, że nie potrzebują więcej czekać na jego przyjście na świat, bo nie narodzi się, i jeśli by się narodził, byłby to fałszywy Mesjasz, zwodzący ludzi, gdyż jeden jest tylko Mesjasz, o którym mówią prorocy, i ten Mesjasz jest tym, którym Żydzi wzgardzili. Oto według słów proroków Mesjasz przyjdzie na świat w 600 lat od czasu, gdy mój ojciec opuścił Jerozolimę i zgodnie ze słowami proroków, a także słowem anioła Boga, jego imię będzie Jezus Chrystus, Syn Boga. Moi bracia, oto powiedziałem wam tak jasno, że nie możecie błądzić. Jak żyje Bóg, który wyprowadził Izrael z ziemi egipskiej i dał Mojżeszowi moc, aby uzdrawiał ludzi pokąsanych przez jadowite węże, by tylko spojrzeli na węża, którego wyniósł przed nimi, a także dał mu moc, aby po uderzeniu w skałę wypłynęła z niego woda, mówię wam, że tak jak to wszystko jest prawdą, jak Pan Bóg żyje, nie istnieje żadne imię oprócz imienia Jezusa Chrystusa, o którym powiedziałem, przez które człowiek może zostać zbawiony. Dlatego Pan Bóg obiecał mi, że co pisze, będzie utrzymane, zachowany i przekazany moim potomkom z pokolenia na pokolenie, aby została dotrzymana obietnica dana Józefowi, że jego potomstwo nigdy nie zginie, jak długo będzie istniała ziemia. Kronika ta będzie więc według woli Boga przekazywana z pokolenia na pokolenie Jak długo będzie istniała ziemia i narody, które ją posiądą Będą według niej sądzone zgodnie z zapisanymi słowami Albowiem pisząc trudzimy się, by przekonać nasze dzieci, a także naszych braci Aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali się z Bogiem Bo wiemy, że dzięki Jego łasce zostaniemy zbawieni gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy. I jakkolwiek wierzymy w Chrystusa, przestrzegamy prawa Mojżesza i czekamy wiernie na Chrystusa, aż wypełni się prawo, albowiem w tym celu zostało ono dane. Wtedy nastąpi dla nas kres tego prawa i ożyjemy w Chrystusie dzięki naszej wierze. Mimo to do tego czasu przestrzegamy tego prawa, ponieważ zostało nam to nakazane. I mówimy o Chrystusie, znajdujemy radość w Chrystusie, nauczamy o Chrystusie, prorokujemy o Chrystusie i zapisujemy nasze proroctwa, aby nasze dzieci wiedziały skąd mogą oczekiwać odpuszczenia grzechów. Mówimy więc o prawie, aby nasze dzieci wiedziały, że nastąpi jego kres i aby wiedząc w jakim celu zostało dane, oczekiwały tego życia, które jest w Chrystusie. A gdy prawo to wypełni się w Chrystusie I zostanie zniesione Aby nie znieczuliły swych serc Przeciwko niemu Wy, którzy jesteście moim ludem Jesteście hardzi Dlatego powiedziałem wam jasno Abyście nie mogli nie zrozumieć I słowa, które powiedziałem Stanowić będą świadectwo przeciwko wam Gdyż wystarczają każdemu Aby naprowadzić go na właściwą drogę A właściwą drogą jest wiara Chrystusa, a nie wypieranie się Go, gdyż wypierając się Chrystusa wypieracie się także proroków i prawa. Oto mówię wam, że właściwą drogą jest wiara w Chrystusa, a nie wypieranie się Go. Chrystus jest świętym Bogiem Izraela. Potrzebujecie więc pokłonić się przed Nim i czcić Go całą swą mocą, umysłem, siłą i całą swą duszą. Jeśli to uczynicie, Żadną miarą nie zostaniecie wykluczeni. I jak jest to wymagane, potrzebujecie przestrzegać ceremonii i obrzędów bożych, aż wypełni się prawo dane Mojżeszowi.